Przeczytajmy kilka kolejnych wierszy do naszego rozważania. Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział. Przeczytajmy od 43 wiersza. A niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mu nie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, Mistrzu, tłumy cisną się do Ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegwszy, że nie może ukryć, Podeszła, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrząc przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju. 43 werset pokazuje, że ta niewiasta wydała całe swoje imienie na ludzkie środki, które miały jej pomóc wrócić do zdrowia. Pan Jezus powiedział, że nie możemy nawet jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Nie możemy swojego życia przedłużyć, ani swojego wzrostu wydłużyć to pokazuje całkowicie niemoc człowieka i kompletną zależność od Boga. Zupełną zależność od Bożej łaski i jak wiemy, to Bóg darowuje uzdrowienie i to Bóg darowuje choroby. To od Niego zależy suwerennej woli, decyzji. To nie jest tak, że jest z jednej strony Bóg, a z drugiej strony, jak to sobie ludzie wyobrażają, równy Jemu przeciwnik jakiś, bo to jest nieprawda. Prawdą jest, że to Bóg suwerennie sprawuje władzę i jeżeli On zdecyduje, aby ktoś był zdrowy, to tylko Jemu należy się chwała. Jeśli ktoś zdecyduje, jeśli Bóg zdecyduje, żeby ktoś był chory, jeśli Bóg zdecyduje, aby komuś dopuścić jakieś słabości, to też jest to relacja między człowiekiem a Bogiem. Może jest tak, że jest to cel wychowawczy. Może jest to cel związany z wykształceniem pewnych cech udanej osoby. Może jest to jakiś cel który Bóg chce osiągnąć z człowiekiem. I jakiś czas temu Max Bileter powiedział taki wykład Boże doświadczenia, dlaczego? I tam wymienił cztery powody, dla których właśnie Boże doświadczenia dotykają ludzi. I te cztery rodzaje doświadczeń, myślę, że warto sobie ten wykład odnaleźć. Jest m.in. u Tadeusza Meleckiego na stronie i wysłuchać, bo jest to czterogodzinne nauczanie, około albo sześciogodzinne, ale warte każdej godziny poświęcenia na ten temat. I niewiasta miała krwotok. Już ostatnio zwróciliśmy uwagę, że według zakonu ktoś, kto miał upław albo krwotok, był w świetle prawa nieczysty. I tutaj ta kobieta żyła w takim wykluczeniu 12 lat i Pan Jezus jest niezanieczyszczalny. Dotknięcie Go nie działało tak jak w przypadku dotknięcia innej osoby. Dotknięcie Pana Jezusa oczyszczało tą osobę, która Go dotknęła, a nie zanieczyszczała Pana Jezusa podczas gdy dotknięcie tej kobiety jakiejkolwiek innej osoby, gdyby ta kobieta dotknęła jakąkolwiek inną osobę, to ta inna osoba by została zanieczyszczona według zakonu i musiałaby się obmyć i byłaby nieczysta do wieczora. Więc tutaj ewidentnie widzimy uświęcającą moc Pana Jezusa. I 44 werset jest właśnie takim działaniem, które w przypadku zwykłego człowieka, byłoby grzechem tej niewiasty, bo podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego. Tego nie wolno było robić w stosunku do zwykłego człowieka. To byłoby po prostu celowym zanieczyszczeniem bliźniego przez tą kobietę. I tylko dlatego, że ona rozumiała to, że to jest ten, który ją że ona go nie zanieczyści, tylko to on swoją czystością, świętością, jak ona go dotknie wpłynie na nią, to tylko dlatego to miało sens. 44 werset. Inaczej byłby to grzech. Gdyby na przykład nie chciała dotknąć, no to w tym momencie, jakbym nie dotknęła, to zgodnie z zakonem bym był nieczysty do wieczora, musiałbym się wymyć i byłbym nieczysty do wieczora. Nie mógłbym wstąpić do świątyni, gdybym był w tamtych czasach chodząc po tych drogach, gdzie to się wydarzyło. Natomiast Pan Jezus był niezanieczyszczalny, bo jako święty wręcz odwrotnie, czyli ona wiedziała, że nie zrobi nic złego, dotykając tego świętego męża, tylko że to Jego świętość spowoduje zmianę w jej życiu. I się nie pomyliła. Pan Jezus powiedział, kto się nie dotknął. 45 werset. I oczywiście wszyscy się zapierali, bo się nie dotknęli celowo. Wiadomo, Piotr zwrócił uwagę, że tłumy się cisną do Ciebie i tłoczą. Więc naturalne jest, że ktoś mógł się potknąć albo w jakiś inny sposób o Ciebie zahaczyć. Natomiast to dla Pana Jezusa nie było żadne wyjaśnienie, bo On poczuł, że ta moc z Niego wyszła. 46 werset, czyli ta moc, na którą ta kobieta oczekiwała. Ta moc uleczenia jej. I jeden dotyk wystarczył, żeby ją całkowicie uleczyć. Dla naszego zbawienia jest podobnie. Możemy wydać wszystkie pieniądze na to, żeby się y, na przykład wykształcić na y, miłego człowieka, pójść do szkoły, dobrych manier. Możemy się y, wykształcić w tym, żeby panować nad gniewem, możemy panować, y, wykształcić, wydać wszystkie pieniądze, żeby wykształcić emisję głosu, gdy mamy różnego rodzaju trudności z opanowaniem gniewu, to żeby umieć asertywnie, grzecznie, działać i możemy wysłać dziecko do internatu takiego, gdzie będzie uczone na najwyższym poziomie dobrego wychowania. Ale to wydamy cały majątek, a nie doprowadzimy do tego, że ten człowiek będzie mógł wejść o własnych siłach do nieba. To jest zwyczajnie niemożliwe. A wystarczy jeden kontakt z Panem Jezusem i to kontakt za darmo bo On za wszystko zapłacił i wystarczy jedno zwrócenie się do Pana Jezusa, aby człowiek był doskonale zbawiony, całkowicie, za darmo, bo Pan Jezus zapłacił za wszystko na krzyżu Golgoty. Ten urywek Słowa Bożego pokazuje nam, że wielu jest tych, którzy są wokoło, a tylko niewielu jest tych, którzy korzystają z tego, który przyszedł ratować dusze ludzkie. Tłumy cisnęły się do niego, nikt nie widział w nim zbawiciela, lekarza, ratownika i mesjasza. Ale ta niewiasta musiała wiedzieć o tym, że musiała o tym słyszeć, mimo że wcześniej straciła tak wiele pieniędzy, aby być uzdrowiona, to jednak, to jednak właśnie skorzystała z tego ostatniego ratunku. I ten ostatni ratunek, który był Pan Jezus, to właśnie spowodowało jej całkowite zdrowie. Myślę, że my jako wierząci działamy podobnie. Ta niewiasta tutaj nie jest odosobnieniem w swoim działaniu. Ona po prostu działa po ludzku, ale nie do końca. Dlatego, że jeszcze znalazła w swoim sercu miejsce dla Boga. I skorzystała z tego, powiem tak, ostatniego ratunku, który właśnie jest Bóg. I jako ludzie wiary wielokrotnie jesteśmy doprowadzeni do sytuacji bez wyjścia i wtedy wołamy do Boga. A zamiast najpierw zrobić to i nie tracić naszych, może powiedzieć, funduszy i naszych rodzin nieraz, zdrowia, psychiki, tylko, tylko właśnie zwrócić się najpierw do Boga. Myślimy, że to zwrócenie do Boga jest zbyt trudne albo kosztowne, albo wymagające od nas i... Tym właśnie musimy zrobić tak jak jest napisane wcześniej. Chodzi mi o tą sytuację, że jeżeli nie bierze krzyża swego idzie za mną Akurat mi chodzi o Łukasza, właściwie 14 rozdział, 27 wiersz Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z Was chcąc zbudować wieżę i tak dalej? Chodzi mi o to, że krzyż powoduje to, że musimy być uśmierceni, musimy być martwi dla tego świata i dla życia tego, tego świata. I oczywiście, i też musimy być. Jakby martwi dla, yy, dla naszych pomysłów, dla tych naszych zdolności, które mamy. A wiemy, że mamy bardzo wiele zdolności. I ta kobieta też była taką osobą, która miała wiele zdolności, wiele możliwości. Yy, tu i tam słyszała o tym, yy, że ktoś jej coś pomoże. Nie zdała się na Boga. I dlatego to trwało aż 12 lat. Anna jest przykładem takiej niewiasty, która też była w kłopocie i jednak przyszedł moment, że powiedziała, jeśli Bóg mi da syna, oddam go po wszystkie czasy ja. Skoro chciała mieć syna, to zrobiła z Bogiem umowę. Skoro go nie ma teraz, to go urodzi i go odda i tak coś się stało wiemy, że kiedy odstawiła od piersi to wtedy może powiedzieć oddała go do świątyni i tylko zanosiła mu ubrania co roku nowe nie miała syna w domu aby jej na pewno pomagał niewiasta, która yy, tutaj ją mamy ona właśnie bo w innej Ewangelii w Mateusza jest napisane pomyślała sobie, jeśli dotknę kraju jego szaty, także w sercu swoim to układała yy, było wspomniane o tym co zakon mówi ale y, ludzkie serce a szczególnie niewiasty serce wstydzi się akurat w, tym, w tej chorobie, którą tu mamy przed sobą nie chce nikomu o tym opowiadać i ludzie nie mogli jej w tej pomóc ale ten, który właśnie wszystko wie ten, który może w każdej sytuacji pomóc właśnie można się go dotknąć Wiemy, że z każdym, powiem tak, z każdą rzeczą, z każdym brudem przychodzimy do Zbawiciela i mówimy. Nieraz byśmy chcieli, może powiedzieć, Bogu tak troszeczkę naokoło powiedzieć o naszym problemie. Tak, żeby troszeczkę Go upiększyć. Ale kiedy naprawdę szczerze wyznamy nasz problem i nasz grzech, to wtedy nam jest bardzo lekko. Wtedy nasze serce się oczyści. Wtedy nasze serce, powiedzieć, nasze chodzenie z Bogiem jest, jest yy, może powiedzieć, takie prostsze. Nie da się z Bogiem, możemy powiedzieć, naokoło yy, chodzić. Nie da się z Bogiem, może powiedzieć, mówić. Yy, niektórzy wierząci przed innymi opowiadają, jak oni to robią, jak to się modlą, jak czytają Słowo Boże. Ja myślę, że to takie mówienie to nie jest przed wierzącymi. Takie mówienie to jest przed Bogiem. Jest dobre. Także yy, jeszcze jedną rzecz tutaj jest taka yy, znacząca w tej Ewangelii Łukasza, że jest bardzo dużo na ten temat opisane. Łukasz miał to do siebie, że on opisywał tą stronę człowieka. I widzimy, że Bóg yy, nie tylko tak w skrócie chce opowiedzieć o naszych problemach, ale chce, yy, może powiedzieć, dużo nam po pokazać. Abyśmy zauważyli samych siebie w tych właśnie przykładach. I ta niewiasta jest właściwie przykładem nas, kiedy my yy, chcemy, chcemy różnymi sposobami yy, się uleczyć, yy, się, może powiedzieć, modlić, yy, żyć na tej ziemi Wiele tracimy, a w gruncie rzeczy potrzeba może powiedzieć, jednego dotknięcia, jednego może powiedzieć, zwrócenia się, jednej modlitwy, jednego przyznania się do winy, aby było wszystko załatwione. Nieraz musimy na łożu śmierci dopiero sprawę naszą załatwić yy, i na koniec z kimś się pojednać i tak dalej. To właśnie yy, jako ludzie wiary, nie ja mówię tu już ludziom niewierzących, ale ludziach wiary, którzy właśnie tak postępujemy, i doprowadzamy i siebie i innych do yy, może powiedzieć, zmarnowania, choroby, problemów, a ile psychiki po prostu jest stracone w, tym, w tej sprawie. Także widzimy, potrzeba nam jest Bożego prowadzenia, ale też Bożego dotknięcia. Tutaj jeszcze ta historia Anny nie kończy się na tym, jeśli chodzi o jej rozwój rodziny na oddaniu Samuela, bo 21 werset pierwszej księgi Samuela, trzeci rozdział 21 mówi, że wejrzał Pan na Annę i poczęła i porodziła trzech synów i dwie córki. Pacholę Samuel zaś wzrastał przed Panem. Czyli tutaj to dotknięcie Boże też jest ponad, ponad miarę, ponad przeciętne. I także w Nowym Testamencie, gdy widzimy, że jest autentyczne Boże dotknięcie, to na przykład możemy w dziejach apostolskich zobaczyć piąty rozdział, 5 rozdział, 15 werset tu jest powiedziane, że nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na każdego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy, wszyscy oni zostali uzdrowieni. Czyli widać, że Wszyscy na podstawie tego, że cień przechodzącego Piotra na nich padł. Prawdziwe uzdrowienia Boże są takie, że nie da się tego z niczym pomylić. Jeśli człowiek musi wkładać to jakiś wysiłek i tak dalej, to to nie jest nic z Bożego działania. Boże działanie jest zawsze takie, że nie da się tego z niczym po prostu pomieszać. Albo Bóg decyduje się zainterweniować, albo, albo to nie jest żadne działanie Boże, tylko to człowiek próbuje sobie przypisać, że jest jakieś działanie Boże. Też dziewiętnasty rozdział Dziejów Apostolskich. I tu jest dziewiętnasty rozdział, 12 werset. Końcówka jedenastego. Przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry Pawła, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Czyli widzimy znowu, czy może być coś banalniejszego niż chustka dotknięta przez człowieka, który dostał Boże prawo do tego, żeby uzdrawiać? I od razu to się działo. Więc, tego typu co filmy pokazują nam, jakieś egzorcyzmy, że tam jest jakiś wysiłek, jakieś straszne rzeczy się dzieją, pokój cały we krwi, porozwalane meble i tak dalej, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bo wierzący po prostu wystarczy tak jak Jakuba. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się Diabłu, a ucieknie od Was. Wystarczy, że jeżeli wierzący widzi demoniczne działanie, że się pomodli w sercu do Boga i diabeł od razu, jeżeli jest taka wola Boża, nie ma żadnej mocy, nie trzeba żadnych kiszonych ogórków, czy yy, czosnku, czy święconej wody, jak to niektórzy twierdzą spalania świec i tym podobne. To wszystko są zbędne ludzkie yy, oszustwa. I jeżeli Bóg działa, to On działa po swojemu, także nie da się tego z niczym pomylić. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, Mistrzu, tłumy cisną się do Ciebie i tłoczą. Tak jak mieliśmy zwróconą uwagę, wielkie tłumy otaczały Pana Jezusa, a tylko niewielka Część ludzi robiła z tego przywileju użytek. Wyobraźcie sobie, że dostalibyśmy takie prawo i mamy prawo spotkać się z Panem Jezusem, jak tu jeszcze chodził w ciele. Czy nie byłoby to wielkie wydarzenie? 46 werset. Jezus zajrzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła. Ze mnie. To pokazuje, że dla Boga nie jest nieistotne, gdy dzieli się swoim błogosławieństwem. Więc to nie jest tak, że dla Niego jest to obojętne, komu tego błogosławieństwa udziela i kto z tego błogosławieństwa korzysta. Jest to od razu nawiązanie osobistej relacji między Bogiem a człowiekiem. I w naszym przypadku też tak jest, że ta intymna relacja, powiązanie z Bogiem jest dla Niego bardzo cenne. Kobieta, która została uzdrowiona z krwotoku, ona została nie tylko uzdrowiona cieleśnie, ale też została zbawiona i w słowach kto się nie dotknął, Pan Jezus zachęca tą kobietę, aby przyznała się przed ludźmi do tego, że ona została zbawiona. I później dopiero, niejako, kiedy już nie miała jak tego ukryć, jednak w końcu się przyznała. Tak samo tutaj, jak wcześniej czytaliśmy o tym mężczyźnie, w którym były legendy demonów. Tutaj Pan Jezus też go zachęca. Wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Tak samo i z nami, kiedy zostaliśmy zbawieni, to Pan Jezus zachęca nas, abyśmy się przed światem przyznali do tego, że On nas uratował. Może tak jeden wiersz z 12 rozdziału Łukasza, ósmy wiersz. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Jest to też dla nas zachętą. Wiadomo, że po nawróceniu człowiek jest taki najbardziej oddany dla Pana. Szybko to czasem mija u niektórych, niektórzy mają to dłużej, ale Pan Jezus właśnie wtedy wzywa nas, abyśmy się przyznali przed ludźmi i aby to nasze świadectwo było też dla ludzi jasne i czytelne. Tutaj ta kobieta została uzdrowiona, tak jak było mówione, doskonale. Nie było widać od niej tej choroby. Tak i my, będąc wyzwoleni przez Pana Jezusa z grzechów, powinniśmy do tego uświęcenia dążyć od razu. Wszystkie rzeczy które nas w jakiś sposób usidlały. Powinny od razu minąć, powinniśmy je od razu porzucić. Człowiek, który jest zbawiony, nie może się ukryć i tu jest, sprawdza się to słowo o świecy nikt nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem ale stawia ją na świeczniku aby widzie, ażeby widzieli światło ci, którzy, je, którzy wchodzą to jest ósmy rozdział, 16 wiersz i tutaj też mamy taką sytuację niewiasta, że e, że nie może się ukryć tego światła nie można ukryć jeżeli byśmy, może wiedzieć. E, Gdziekolwiek postawili w miejscu świece, to spali się to, co by ją nakrywało. I ta niewiasta też, przecież Pan Jezus wiedział doskonale, kto to zrobił, ale tak i Konrad wspomniał, że Pan Jezus zachęcił ją do tego, aby się przyznała, przyznała przed ludźmi, ale widzimy jej ciało, które, yy, które jest takie, można powiedzieć, ostrożne i trudne. Podeszła z drżeniem. I patrzy przed nim. Oznajmiła przed samym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła. Yy. Bóg działa zawsze po swojemu i tak jak już ktoś Grzesiek wspomniał ludzie nie mogą tego podrobić w żaden sposób i wyznanie czy wyznanie w ogóle grzechów czy naszej słabości czy trudności po prostu powinno być zawsze skierowane do Boga nasze skryte serce i nasze problemy Powinny być rozwiązywane właśnie z Panem Jezusem, który jest napisany w drugim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza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 i tam stawia się za nami, jako ten arcykapłan. Tu jeszcze wtedy był na ziemi, ale teraz jest w niebie. I on zna nasze myśli, tak jak widział y, Tomasza, który mówił przed uczniami i dokładnie znał jego, y, jego myśli, jego serce. I tak samo tutaj on zna wszystko, dlatego że jest Bogiem i oznajmiła przed całym ludem z jakiego powodu się go dotknęła i natychmiast została uleczona ona o tym opowiadała właśnie opowiadała o tym jak została uzdrowiona jak to zrobiła on zaś rzekł 48 wiersz do niej córko wiara twoja uzdrowiła cię idź w pokoju to co żeśmy też mieli w siódmym rozdziale napisane tu jest napisane w 50. wierszu 7 rozdziału i powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię idź w pokoju możemy yy, wiara twoja uzdrowiła cię, możemy tutaj widzieć y, oczywiście uzdrowienie i zbawienie dwie rzeczy, uzdrowienie y, ciała i ducha jakże Bóg jest doskonały. W ogóle wiele przykładów w Bożym nam pokazuje, że Bóg działa kompleksowo. On nie zostawia nas samym sobie, abyśmy byli zbawieni, a z naszymi problemami może wiedzieć, życiowymi i trudnościami po prostu sobie sami rodzili. Nie. Bóg nam daje wszystko. Dla niewiasty było ważne to, żeby uzdrowić ją na ciele, a Bóg jej dał jeszcze więcej jej oczywiście uzdrowił ją też i na duchu, bo, bo skierowała po prostu swoje oczy na tego, który jest ratunkiem, na który, na który jest lekarzem i przyszła pod właściwy adres. To jest bardzo dobra rzecz, aby właśnie przyjść po właściwy adres, a nie chodzić od drzwi do drzwi i szukać ratunku, tylko właśnie Jezus może uratować. Tutaj sytuacja z kobietą dobiegła końca. Pan Jezus dalej idzie do, do Jaira, aby wykonać do końca to, co postanowił i to możemy też przełożyć na nasze życie wiary. Tutaj czytamy o tym, że ktoś przyszedł i powiedział, że córka twoja umarła, nie truźni nauczyciela. Myślę, że podobnie jest w naszym życiu wiary. Kiedy odbierzemy coś od Boga, to czasem mogą się pojawić trudności. Nawet ze strony wierzących, którzy no, w pewien sposób próbowaliby nas odciągnąć od tego. Ale my możemy mieć zaufanie do Pana Jezusa, że to, co On postanowił, to doprowadzi do końca. I tutaj będzie wielkie z tego błogosławieństwo. A gdy on jeszcze mówił, widzimy, że y, gdybyśmy to czasowo zauważyli, to przecież nie był długi czas, kiedy y, Pan Jezus zatrzymał się w tej drodze do Jaira. A mimo to był to czas, kiedy y, ta córka Jaira zmarła. I oczywiście y, ludzkie możliwości y, zakończyły się. Że y, jeżeli człowiek jeszcze żyje, y, to y, my po ludzku myślimy, że jeszcze możemy y, go uratować, jeszcze podać lek, jeszcze coś z nim zrobić. Ale tu mamy do czynienia z kimś, kto ma władzę nad życiem i śmiercią. Ewangelia Jana Piąty rozdział. No, nie mam tego wiersza akurat. Nie, aha 21 wiersz, 5 rozdział. Albowiem, jak ojciec zbudza zmartwych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi.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 że kto wierzy w Syna, ma żywot wiecznie. Albo jedenasty rozdział, przy okazji właśnie wskrzeszenia Łazarza. jestem w zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umar żyć będzie. To właśnie Pan Jezus pokazuje w tej Ewangelii i te ludzkie środki zapobiegawcze, te ludzkie dążenia żeby zdążyć jeszcze z człowiekiem zanim umrze dla Pana Jezusa nie miały znaczenia On po prostu może i wskrzesić każdego i a gdy On jeszcze mówił nadszedł ktoś od przełożonego snagowi mówił umarła córka Twoja, nie trudzi już nauczyciela tak, ludzkie możliwości zakończyły się Gdyby Pan Jezus zaszedł i ona jeszcze by żyła, to y, ktoś by pomyślał, uzdrowił ją. Ale ona zmarła. Ona świadomie y, już nie żyła. Y, już y, może powiedzieć, serce jej nie oddychało, znaczy się nie biło y, i nie oddychała. Także Bóg może, człowiek nie. I dlatego y, te dwa przykłady, które tutaj mamy. Y, uzdrowienie niewiasty i oczywiście wskrzeszenie córki Jaira pokazują, że On jest Panie Jezus jest zarówno człowiekiem, jak i Bogiem i właśnie w tej Ewangelii Łukasza nam jest to bardzo wyraźnie pokazane, że On jest, można powiedzieć jakby skłania się do tych ludzkich problemów jak najniżej chce wejść do naszych domów, wkroczyć po prostu do naszych serc. Jest bardzo bliski nam, kiedy mamy jakieś trudności. Jakieś, tak jak napisane jest w 15 rozdziale o tym synu, który odszedł od ojca i daleko odszedł, właśnie żeby, żeby można powiedzieć, już nic z ojcem nie mieć, to jednak musiało być zabite to tuczne ciele właśnie, żeby, żeby może powiedzieć powróciła ta społeczność i to wesele i tak samo i tutaj mamy pokazane właśnie, że On przyszedł po to aby ratować właśnie i uleczać i skrzeszać z martwych i oczywiście dla nas jest to też radością że nie mamy tylko Zbawiciela, który nas zbawił ale mamy Zbawiciela, który może nam pomóc w każdej chwili. 221. Moje gniazda follow. Oh. co doń szli. Wszystkim zdrowie dawał w darze. Idź z ufnością, doń i ty. Kogo dłoń dotknęła Jego i upewnił słowem swym, ten uzdrowion wnet przez Niego, krok kierował swój za Nim. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, leczy On, wszystkim chorym zdrowie dam. Brak spokoju Ci i siły, wiary i nadziei brak. Ach, to grzechy osłabiły duszę Twą i ciało tak. Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan. Przyjmij go do swego serca i czerp życie z jego ran. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa, lecz On leczy Leczy on, leczy on wszystkim chorym zdrowie da. Choć głębokie to są rany, które grzech zadaje ci, masz w Jezusie lek podany, uwierz, będziesz zdrów i ty. Jego pieczy powiesz śmiało wszystko, o co troskę masz. Ducha, duszę swą i ciało, od Chrystusa oddaj straż. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, leczy on. Wszystkim chorym zdrowie da. I nie tylko, że ukoi lekarz ten, cierpienia twe. Wszystkie rany on zagoi, w duszę siłę nową tchnie. Całe życie twe odnowi, tylko w nim ufanie złóż. Kogo bowiem on uzdrowi, ten na wieki zdrowy już. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Panie Jezu, daruj, abyśmy tak na każdym miejscu, jak ta niewiasta powiedziała, że jednak dotknęła się Ciebie. I daruj Panie Jezu, abyśmy my też mówili, szczególnie swoim bliskim, że my, żeśmy się dotknęli Ciebie i Ty nas uzdrowiłeś. Panie Jezu, daruj na łaski i też pokory do serca, abyśmy zawsze przed tym światem się przyznali że jednak mamy prawdziwego Boga, który za nas dał swojego Syna i Panie Jezu staruj, abyśmy też się nie wstydzili nigdy przed światem, ale zawsze szczerze i z serca mówili o Tobie Panie Jezu, aby u końca tych dni, jakie Ty teraz dajesz i my możemy też to oglądać, abyśmy Panie Jezu mogli jeszcze więcej o Tobie mówić. Amen. Amen. Amen. że teściowie i Zbyszek są na pogrzebie, byli yy, dziadek Moniki. To kto to jest Ojciec Marka Kitera. Dzisiaj 11.00 był jego pogrzeb. To, to, to? Ojciec? Ojciec Marka, tak? Teraz. Tak. Nie wierzący, nie wiem, coś tam słyszałem, że... mogli tak, Nie to no. to tak. ona była śpiewana raczej to ale śpiewali, ale to nie umieli zacząć Jasia, nie umiesz jej? nie tej pieśni nie, nie umiesz? <śmiennie> tą pieśń, to czytaliśmy tą ostatnią. no, tam my z tak ale tak pewnie <śmiennie> nie wiedziałam Mam tu zamiar, proszę, proszę, proszę, to.. proszę, tak. proszę, proszę, proszę, proszę, proszę,